Zapraszam, zapraszam. serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozgodzam się w zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz obrazkicia. Praca do mnie, praca, by szli do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Do lat przyszły wartość. Się... Niezależna audycja internetowa, góra z tej strony. Zapraszam do słuchania niezależnego podcastu z Nowego Jorku Podnośnik. A dzisiaj gościem naszym, gościem waszym, gościem naszym jest Kasia, która opowie nam o swoim hobby, a mianowicie o żeglarstwie. Przepraszam, o zielarstwie. Zapraszam do słuchania. A, cześć, witam wszystkich. Mam na imię Kasia. Od jakiegoś czasu poświęcam się swojej pasji, czyli zielarstwu. Robię różne remedia zdrowotne z ziół, ale również kosmetyki naturalne, ziołowe. Także dzisiaj będę opowiadać o swojej pasji. Pomysł pojawił się jakiś rok temu, może niecały rok temu. Zaczęło się właściwie od kosmetyków. Byłam bardzo niezadowolona z tych kosmetyków, które które są dostępne w sklepach. Pierwszy powód był taki, że po prostu nie rozumiałam tego, co jest napisane na na, nalep, na etykietkach. Składniki, które tam są wymienione, po prostu dla mnie jest to czarna magia. Więc postanowiłam spróbować zrobić sobie coś sama. No i tak się zaczęło. Zaczęłam o tym czytać próbowałam coś robić, prób yy, brałam również ró różne kursy z tego zakresu. No i powoli, metodą prób i błędów, kursy z tego zakresu dostępne są... Ja jestem e, wolontariuszem w miejscu, które się nazywa Open Center. Open Center je, znajd znajduje się w Nowym Jorku na 30 Street i Madison. E, miejsce to oferuje różne kursy z zakresu rozwoju osobistego i można... Można brać kursy z zakresu no, od zielarstwa począwszy, poprzez jogę, zajęcia medytacyjne, również religijne, malarstwo. Także cokolwiek, ktokolwiek jakie ma zainteresowania, w jakim kierunku może sobie na pewno coś wybrać. Ale nie ukrywam, że bardziej zaczęłam yy, poszukiwania w tym kierunku trochę na własną rękę. Również korzystam z wiedzy moich, mo, mojej mamy, moich ciotek, Już pochodzę z Mazur, tam te rzeczy były bardzo popularne i dostępne wszędzie. Tak jak mówiłam, zaczęłam poszukiwania na własną rękę i muszę przyznać, że bardziej, bardziej przemawiają do mnie jakieś takie stare legendy, stare receptury niż wiedza książkowa, tudzież najnowsze badania. Nie oddają tego, co tak naprawdę te wszystkie zioła zawierają, bo każde... zioła są jak ludzie, one mają tak, taką samą... Esencje czy energie. One mogą być energetyczne lub uspokajające, mogą być dumne, nieśmiałe, szlachetne, pospolite. Czego mi brakowało w kosmetykach, y, które są dostępne w sklepach? Przede wszystkim ich skuteczność nie była zbyt dobra, ponieważ ja na przykład mam cerę mieszaną, więc ciężko było mi coś dobrać. Y, poza tym, jak zaczęłam o tym czytać. Dowiedziałam się, że na przykład kremy, czy różne balsamy do ciała, one są mieszane z wodą. Do, do nich dodawany jest składnik, który miesza oleje z wodą. Więc tak naprawdę w takich zwykłych lotionach jest od 60 do 80% wody tak naprawdę. Więc my smarując nasze ciało, połowa nam wyparowuje. Zostaje jakiś tam procent, który się wchłania który może cokolwiek robić. Moje kosmetyki są naturalne i wody jest... No troszeczkę wody trzeba dodać, ponieważ różne składniki trzeba rozpuścić, ale na, nie wiem, 250 ml ja daję dosłownie łyżeczkę wody. Więc... To, co, to czego ja używam, to jest ta sama esencja. Jeżeli posmaruję się takim balsamem wieczorem, to rano dalej czuję jego działanie. Moja skóra jest dalej, dalej nawilżona. Można się też bawić przy tym zapachami. Aromaterapia jest bardzo fajna. Także nawet jak rano wstaję, to czuję ten zapach, który wsmarowałam wieczorem poprzedniego dnia. Kosmetyki, które robię, nie wymagają jakiejś specjalnej aparatury. Robię to we własnej kuchni. Przyrządami, które mam w kuchni. To jest właśnie zabawne, że w Właściwie w swojej własnej kuchni czy ogródku mamy tak naprawdę tyle kosmetyków i tyle leków. Niewielkim kosztem można je przyrządzić, przygotować, a w sklep, to, co mamy dostępne w sklepach, jest po prostu ma, ma jakieś chore ceny i, i składniki, których znaczenia nikt nie jest w stanie, przeciętny śmiertelnik nie jest w stanie odgadnąć, a moje kosmetyki, kremy na przykład, które robię, w głównym Głównym składnikiem jest tam wosk pszczeli i masło kakaowe albo shea butter. Używam również wyciągów ziołowych, olejków, oliwy z oliwek również. To wszystko jest dostępne w sklepach. Niektóre, niektóre składniki, tylko zamawiam przez internet. Zioła kupuję w sklepie zielarskim. Na Greenpoint jest kilka takich sklepów. Inne składniki, oleje na przykład, kupuję w... W jakimkolwiek health food store, czyli w sklepie ze zdrową żywnością. Także na moich etykietkach są składniki, które myślę, że każdy powinien znać ich znaczenie. To zaczęłam robić praktycznie dla siebie, ale również kilku moich znajomych spróbowało i bardzo się tym zainteresowali. Także za, później zaczęłam robić je dla swoich znajomych, aż w końcu jedna osoba, dokładnie moja koleżanka zmusiła mnie wręcz, żebym otworzyła swój sklepik na internecie. Także mam w tej chwili sklepik na Etsy. Pracuję również nad stroną internetową. Z kosmetyków dostępne są w tej chwili różne balsamy do ciała. To jest właściwie takie body butter. Maseczki do twarzy, oczyszczające, nawilżające. Robię również produkty, które robię, to nie tylko kosmetyki, robię również, również remedia ziołowe. Robię również różne mieszanki ziołowe do kąpieli, jak na przykład mieszanka relaksacyjna, tonizująca, skórę wzmacniająca. Bawię się również zapachami, robię saszetki zapachowe do szafek. O różnych Można sobie zamówić taki zapach u mnie. W tej chwili mam na przykład różany, lawendowy, cytrusowy, ale jestem w stanie wykonać zapach na zamówienie. Z tych remediów ziołowych polecam również nalewki, wyciągi ziołowe, na bazie alkoholu i miodu. One są zapakowane w takie fajne buteleczki ze skraplaczem, które można dosłownie nosić w torebce albo, albo brać w podróż. Skraplacz pomaga w tym, że można to sobie wkropić do herbaty swojej ulubionej i pić kilka razy dziennie. To wszystko jest oczywiście na bazie naturalnych składników. Używam tego ziół do nalewek oczywiście alkoholu, miodu, wszystko jest first grade, czyli zawsze używam produktów najwyższej jakości. Na mojej stronie internetowej można znaleźć różne porady dotyczące różnych receptur ziołowych, na różne dolegliwości, a jak również porady kosmetyczne. Można tam znaleźć różne receptury, na przykład jak, z, do, jak użyć tego, co mamy pod ręką w lodówce i w szafkach w kuchni, żeby sobie zrobić maseczkę odmładzającą, czy też relaksującą. Postanowiłam zrobić coś, co jest bardziej związane z naturą, to znaczy coś, co ja rozumiem. My żyjąc tutaj, odcięliśmy się już tak zupełnie od natury. Chodzimy po asfalcie, betonach, jesteśmy odcięci od kontaktu z ziemią. Kiedy zaczynałam tą moją przygodę z zielarstwem, Właściwie to byłam związana z tym już od dzieciństwa, bo wychowałam się na terenach, tak jak mówiłam, na Mazurach, gdzie, gdzie tych ziół było wszędzie w bród. Dlatego też postanowiłam zajmować się wyłącznie ziołami, to znaczy gatunkami ziół występujących w Europie i w Ameryce Północnej, ponieważ uważam, że każdy powinien używać tego, co rośnie w okolicy. Miejsce, w którym każdy z nas się wychował, właściwie zaopatruje go we wszystko, co jest mu potrzebne. To znaczy, zauważmy na przykład zioła amazońskie czy chińskie. Indianie żyjący w Andach mają bardzo trudne warunki. Tam jest powietrze rozrzedzone, także jest o wiele ciężej oddychać. Oni się szybciej męczą, więc dlatego żyją liście koki, która zapewnia im, dostarcza im minerałów i związków yy, do tego, aby im było tam łatwiej żyć po prostu. I teraz spójrzmy, kiedy my użyjemy liście koki tutaj na tych naszych terenach, to dla nas jest narkotyk. To jest tak mocne, które, To jest zioło, które w ogóle nie odpowiada tej naszej energii tutaj panującej. Tak jak mówiłam, o wiele bardziej do mnie przemawiają różne takie zapisy staropolskie i legendy dotyczące ziół niż, niż wiedza książkowa i najnowsze badania, niż skład chemiczny danego zioła. Na przykład jest takie porzekadło, gdzie rosną dziewanny tam bez posagu panny. <ścoughs> A dlaczego? Dlatego, że dziewanny rosną na terenach bardzo ubogich, to znaczy na terenach piaszczystych, nieużytkach, tam, gdzie właściwie nie rośnie nic albo prawie nic, rosną te dziewany. I proszę zobaczyć, te, te zioła tak jakby zapełniają to, czego brakuje ludziom żyjącym na danym terenie. To znaczy, nie wiem czy... Wszyscy wiedzą, jak wygląda dziewanna, ale to jest taki kwiat, który. Idąc drogą łąką, on tak jakby wystrzela z pod ziemi. Ma takie strzeliste kwiat... strzeliste łodygi, ob... rzucające się w oczy, oblepione takimi pięknymi żółtymi kwiatkami. On tak jakby stanowił posak tych panien, które tam mieszkają. One są biedne, ale chociaż mają piękne kwiaty. <laughs> w ogóle te kwiaty używany, używane były właśnie w celach kosmetycznych, aby przywrócić włosom jasnym szczególnie blask i połysk. Także myślę, że zioła to raczej powinny, powinno się dobierać, biorąc pod uwagę warunki energetyczne, że tak powiem, danego terenu, danej osoby. I teraz, jeżeli się połączy takie właśnie naturalne metody leczenia, leczenie za pomocą roślin, z aromaterapią, która też pochodzi od roślin, a także z jakimiś prostymi ćwiczeniami, chociażby oddechowymi, typu yoga czy qigong. To może być naprawdę bardzo efektywne, jeżeli chodzi o wszelkie kuracje, ponieważ to działa na wszystkie zmysły. Używając ziół możemy je używać wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Przy tym angażujemy zmysł węchu. A Te wszystkie wiadomości są dostępne na mojej stronie internetowej. To jest herbsenergy.com Strona jest dostępna w tej chwili w języku angielskim, ale będzie też wersja polska. Będzie można tam znaleźć Mm, dużo informacji na temat różnych technik leczenia naturalnego. Również będzie można kupić moje produkty mm, kosmetyczne, mm, remedia ziołowe, mm, a także będą dostępne produkty informacyjne, takie jak i e bułki. Oczywiście istnieją zioła tak zwane trujące, jednakże w, jeżeli zmieszamy takie zioło z innym, może być to bardzo skuteczny lek, lub jeżeli użyjemy go w ilościach m, takich, które są potrzebne, może, m, może nam pomóc wrócić do zdrowia, a nie zaszkodzić. Także, Jeżeli chodzi o wszelkie zioła, preparaty obcego pochodzenia, m, to myślę, że każdy powinien po prostu zwracać uwagę na to, jak się po nich czuje. Bo chociażby kawa, Wszyst prawie wszyscy ją pijemy i wielu ludziom pomaga, dobrze się po tym czują, a niektórzy, na przykład ja mm, mam dolegliwości żołądkowe po kawie. Bar bardzo lubię jej smak, szczególnie ze śmietanką. Ale pozwalam sobie na to raz albo dwa razy w tygodniu, ponieważ źle się czuję po tym. Także trzeba naprawdę uważać, używając um, wszelkich preparatów obcego pochodzenia. Czyli chodzi mi o to, żeby, że używając ziół na przykład chińskich, czy amazońskich, czy indyjskich, lub pochodzących z innych regionów świata, niż ten, z którego my pochodzimy, że najpierw trzeba by było skonsultować się z osobą um, praktykującą, to znaczy z... Yy, z osobą, która ma jakąś wiedzę na ten temat i wie, jak ich użyć na, na danym terenie, w na, na warunkach geograficznych, klimatycznych, w jakim my żyjemy. Tak jak mówiłam, wszystko to, czego potrzebujemy, rośnie na, na naszym terenie. To znaczy, tak jak mówiłam o tych liściach koki, którzy, których używają Indianie żyjący w Andach aby wzmocnić swój organizm, dostarczyć, dostarczyć mu witamin, związków mineralnych. My od tego tutaj mamy pokrzywę na przykład, która jest świetnym lekiem wzmacniającym. Także jeżeli będziemy sobie popijać taką herbatkę z suszonych ziół pokrzywy codziennie, na pewno dobrze nam to zrobi, wzmocni nasz organizm przede wszystkim. Przeciwwskazania do tego są tylko, jeżeli ktoś ma wrzody na żołądku, to nie powinien przesadzać z pokrzywą. A w lecie, jeżeli mamy dostęp do świeżej pokrzywy, jeżeli możemy ją sobie po prostu zerwać, możemy sobie zrobić taki soczek, z, <grym> um, używając blendera lub po prostu um, sokowirówki. E, żeby to się dłużej trzymało, można dodać do tego trochę alkoholu i wtedy mamy taki preparat na dłuższy okres czasu. Musimy go wtedy trzymać w lodówce oczywiście. Na koniec chciałabym zachęcić wszystkich słuchaczy podnośnika, żeby jednak zwrócić się w kierunku natury i w przypadku najmniejszych dolegliwości Szybciej sięgnąć najpierw po, po remedia naturalne niż wszelkie tabletki przeciwbólowe czy tabletki na wszystko.